niezmiennie Łukasz Pupiński dla Was mówi. Podcast, który przynosi mi najwięcej radości i satysfakcji z jego tworzenia, to jest właśnie ten EITJ. Coś z nim się stanie, zobaczycie, co? Mam nadzieję, że się uda. 31 grudzień 2009 południe. Za oknem strzały petard już. W domu, w domu mały rozgardia, trzeba jeszcze pewne ostatki porządkowe wprowadzić i napawać się nadchodzącym nowym rokiem. Jaki był ten rok 2009? Rok wielkich zmian tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzyło akurat w moim życiu jakiegoś wielkiego przewrotu nie było no nie mniej jednak troszkę się wydarzyło Jeśli chodzi o, o uczelnię no jestem na ostatnim roku w końcu propozycja doktoratu jak to się potoczy zależy tylko już w tej chwili ode mnie Może się uda. Kto wie. Trzeba się zastanowić głębiej. Sieć. O, tu to było wiele zmian. W sieci, w sieci, w sieci. Z sieci wzięte. Z sieci wzięte, zamknięte. Słyszycie właśnie ten podcast. Z drugiego pokoju mogą dochodzić dziwne dźwięki, ale... Ale tak jest podcast amatorski nagrywane w domowym zaciszu akurat w moim przypadku nie wychodzę na razie do ludzi z tym podcastem w ogóle z żadnym sieć jeszcze sieć co dalej jestem dziwnym człowiekiem naprawdę wiele blogów powstało wiele blogów zamknąłem niektóre powstawały i zostały zamykane w bardzo krótkim czasie z braku chęci tworzenia eee, Rafał napisał gdzieś na blipie że akurat w Polsce tematyczne podcasty nie mają wzięcia w Polsce wszystko co tematyczne nie ma wzięcia jeżeli coś jest specjalistyczne e, to ma wzięcie, ale za coś takiego no specjalistą nigdy się nie chce tworzyć czegoś takiego od tak po prostu, tak mi się wydaje Ile stron jest specjalistycznych, gdzie już się pobiera opłaty za to. Cokolwiek, cokolwiek się tworzy. Ale jest już ta namiastka specjalizmu. No, ja nie jestem Chociaż specjalistą nie jestem od niczego. Ukończenie studiów licencjackich daje mm, tytuł specjalisty z zakresu ochrony środowiska, więc można powiedzieć, że jestem specjalistą w tej dziedzinie. No, podejrzewam, że wiem więcej niż przycięli Kowalski mogę powiedzieć. Spokojnie. Stronę ochrony środowiska tworzyłem i nawet była niezła. Znaczy niezła. Było bardzo mało publikacji tam z mojej strony. Ale było, była duża odwiedzalność. Dzisiaj usunąłem tego bloga. Usunąłem go ze względu na brak chęci tworzenia. Oczywiście właśnie tego bloga dalej. Mam pewien pomysł, który chodzi mi już dłużej po głowie ja go nawet realizowałem w pewnym momencie ale mi nie wyszedł chciałem zrobić jeden blok, gdzie będzie wszystko i będą kategorie po prostu zrobiłem taki blog Łukasz Lubiński blogspot.com i też go zamknąłem bo cholera mi wyszedł o Linuxie, o pierdołach takich typowych e, czyli pisanie jak coś zrobić po kolei na przykład, nie wiem, ale to zazwyczaj do konsoli się sprowadza. i to tutaj już Tutaj już się... O jest wygasł mi monitor, jak ja wyglądam. Trzeba łosy obciąć. E, to taka drobna dygresja. E, tutaj już właśnie mija się ten cel, jaki jest założony na początku, że ma być blok prywatny o różnych rzeczach, a jest o jednej rzeczy. Teraz obmyślam nowy plan była taka piosenka, kiedyś obmyślam nowy plan, obmyślam nowy plan obmyślam nowy plan, wtedy kiedy e, no właśnie obmyślam nowy plan e, jakiegoś bloga, gdzie naprawdę kurde będzie wszystko, no e, może nie będą podcasty, bo podcasty mają swoje strony i koniec dwa podcasty, które są istotne, czyli Borys Trzka i Eity J do to cholery musi być ruszony i mówię, mam na niego pomysł, na nowy rok już Tylko muszę sprawdzić, czy on wypali. To też nie zależy ode mnie. Jeżeli wypali, to będzie genialnie i podcast naprawdę zyska taki nowy urok. Zdecydowanie będzie pod nowym, nowym urokiem. O, tak. Bo na pewno strona się nie zmieni, wygląd się nie zmieni. A właśnie wygląd! Wiecie, że ja lubię zmieniać wyglądy strony różnych, prawda? od też niejednokrotnie się zmieniało, a był okres, że bardzo jest się zmieniało znaczy wygląd jego oczywiście ale od dłuższego czasu jest ten wygląd który jest obecnie <śmiech> nie obiecuję ale tak tak chciał, żeby ten wygląd został bo jednak w jakim stopniu wygląd świadczy o stronie? podobną stronę, e, znaczy design strony się zmienia co przynajmniej raz na rok czy raz na dwa lata nie, ja chyba to zostawię ten wygląd jest bardzo przejrzysty i, i wszystko łatwo można w nim znaleźć znaczy nie o to chodzi w takiej stronie jaki jest podcast. Nie, nie ma sensu przerabiania według mnie EJ na jakieś tam inne strony portalowe czy coś. Nie, to jest podcast i koniec. Odchodzi Star Rock. Cóż jeszcze się zmieniło? Z pewnością wiele. Z pewnością część rzeczy nie jest do powiedzenia na omach podcastu. Z pewnością wiele osób, które znam mnie osobiście wie jak to wszystko się zmieniało u mnie ale szczerze powiedziawszy może są dwie osoby, które wiedzą o mnie coś więcej a tylko jedna wie naprawdę dużo więc w zasadzie czy jest sens omawiania tego, to jest podcast prywatny tak, ale no właśnie, jak daleko można zajść z tą prywatnością w podcaście Bo tutaj część osób podcasterów mówi, że lubią wysłuchać sobie, jak tam ktoś powie coś o swojej prywacie, ale właśnie jak daleko można zajść z tą prywatą? No To jest pytanie. Ważne gdzie jesteś, nieważne gdzie słuchasz, nieważne czy nienawidzisz, nie ważne czy kochasz. Dla nas nie ma różnicy, ważne, że jesteś. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Rok 2009 także zmiany e, zmiany multimediów o, tak to nazwijmy u mnie e, kupiony dyktafon z czego jestem bardzo zadowolony i tym, którzy się przyczynili do jego kupna w formie finansowej czy też w formie wsparcia nazwijmy to duchowego bardzo dziękuję bo jest to rzecz, kurczę, no tak przydatna. No i nie tylko jest używana do podcastów, nie, ale do podcastów przede wszystkim. Każde moje nagranie od czasu, kiedy zakupiłem dyktafon, jest nagrywane na dyktafonie i dopiero opublikowane. Eee, kolejna zmiana multimediów to nowy komputer. Tak się przecież udało, że wygrałem projekt pracy, ma, projekt na jeden z najlepszych Znaczy, inaczej. Wygrałem nagrodę na, za jeden z najlepszych projektów pracy magisterskiej. I. To jest bardzo, bardzo pozytywne. Jakieś pieniążki wpłynęły i mogą sobie kupić laptopa, więc, więc to jest także multimedia. Multimedia to także ten podcast, który słyszycie nowy, to także podcast mój Linux, który no właśnie, mój Linux To jest, zagadka wszyscy proszą o kontynuację a ja nie wiem, czy będę kontynuował, bo zacząłem korzystać dalej z Windowsa Linux Linux pozostaje na VirtualBoxie u mnie czyli tak jak, tak jak mówiłem w ostatnim yy, moim Linuxie, że odpaliłem VirtualBoxie Windowsa XP To teraz jest też na który mam Windowsa 7 na komputerze jako, powiedzmy, system priorytetowy, a w VirtualBox się odpalam. Linux różne, różne maści. Więc nie wiem, czy jest sens prowadzenia takiego podcastu, kiedy nie używam już Linuxa. Aczkolwiek, no, znając siebie, to tam pewnie wrócę do Linuxa prędzej czy później, bo wytrzymać dłużej niż jakiś tam miesiąc, dwa na jednym systemie dla mnie to jest niemożliwe. No i właśnie tu są te zmiany, się kłaniają, że Wszystko się zmienia. Ciągle się zmienia. Nie tylko w kwestii takiej, wiecie, bardzo materialnej, ale w kwestii takiej właśnie no, wszelakiej, na, na różnych płaszczyznach życia. Jestem osobą właśnie, która, która robi dużo rzeczy. I to jest mój problem. Od przyszłego roku albo będzie mniej tych rzeczy, albo będą skupione w jednym miejscu. Bo tak to się cholera nie da. Robić dziesięć tysięcy różnych projektów. Bo potem człowiek się zaczyna gubić. I nie ma czasu na nic. I część rzeczy jest zrobiona na odpiernicz. A to nie o to chodzi. Ja wolałbym, żebym żeby miał kilka projektów w internecie i, i, i tyle. I żeby to było robione jakoś tak z sercem. No, część rzeczy naprawdę robię z sercem. Podcasting to jest jedna z tych rzeczy, które, do której przykładam serce. jednak I Może... To nie jest, wiecie, tam yy, super zrobione od strony takiej technicznej, ale uwierzcie mi, wydaje mi się, że przekonam do tego serca swojego. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć. 2010 rok. Jakie mam plany na ten rok? Ha, ciężko mówić. 31 grudnia 2009 o 2010 roku. Ale... Jednym z tych planów, no to na pewno obrona mojej pracy magisterskiej temat ciekawy, więc myślę, że wszystko będzie ok cóż takiego jeszcze ciekawego w 2010 roku może się zdarzyć A, właściwie to, nie wiem wyrocznia może jakaś by podpowiedziała jakaś, jakaś pomoc jak życie dalej się potoczy to się okaże, prawda? Dzisiejszy odcinek bardzo taki melancholijny, powiedzmy wspominkowy, planowy. Dlatego w przyszłym roku już, bo w tym na pewno nie. Szukajcie mnie prawdopodobnie pod innym nickiem. Na blipie, No właśnie Bleep, usunąłem blipa, bo ten nick to był fatalny, naprawdę. Będzie nowy nick bo Boryska, czy też Borystrzyka, Tego, tego jest już od cholery w internecie. Co wpiszecie Borystrzyka, to normalnie kilka stron w Google wyskakuje. Hmm, dlatego chcę stworzyć coś pod nowym nikiem i żeby tego było mniej. Nie? Oczywiście forma tego podcastu pozostanie pod tym samym nikiem, pod tym samym adresem. Tu się nic nie zmieni. Ponieważ ponieważ nie ma sensu, żeby się coś zmieniło. No chyba, że, chyba, że naprawdę coś by mi odwaliło mu kupić do tego podcastu do memy. Ale sądzę, że nie, bo to jest niepotrzebne w zupełności. Cóż jeszcze? No kurde, starzeje się, nie? Starzeje się, jak każdy z Was. Dzisiejsza dzisiejsza data minie godzina 0.0 i będzie Szedł już kolejny 25 rok mojego życia. Kurty, czas leci. Nieubogalnie, nieubogalnie do przodu. Tyle wszystko się zmienia. Dobra, kończę moje takie dywagacje, bo jeszcze wam na ten, na ten... Na, na, w tym starym roku, a w początku nowego jakieś negatywne wibracje prześlanie, o to mi chodzi. Słuchajcie... Chciałbym Wam życzyć w tym starym roku, na ten nowy 2010 rok, spełnienia wszystkich Waszych marzeń spełnienia osobistego, spełnienia zawodowego tego, abyście kroczyli swoją ścieżką indywidualną, nie oglądali się za siebie szli w przód, ciągle, ciągle do przodu. Nie odwracajcie się, bo to jest zguba. A jeszcze co, co ważnego. Chciałbym, abyście brali jakieś wnioski swojego, ze swojego postępowania. Czy to pozytywne, czy negatywne. I abyście cały czas się rozwijali. Rozwijali się jako ludzie. Rozwijali się jako Polacy i dążyli do doskonałości. Tego wam życzę wszystkiego na ten nowy 2010 rok. Ahoj! Do usłyszenia w przyszłym roku.